Bardzo serdecznie, co u Was słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że jesteście pełni pozytywnej energii. Zapraszam Was na podcast, w którym mówi się tylko po polsku. Mam na imię Piotr i założyłem stronę rilpolish.pl po to, żeby pomagać Wam w nauce języka polskiego. Moim celem jest pomagać Wam, wiem, że najlepszą metodą na naukę języków jest słuchanie i czytanie dlatego przygotowuję ten podcast, dlatego stworzyłem stronę Real Polish na której znajdziecie materiały do słuchania i do czytania na pewno już wiecie, że tam znajdziecie kursy znajdziecie klub VIP i tam też są transkrypcje wszystkich podcastów muszę się wam przyznać że robienie podcastów jest dla mnie bardzo ciekawą rzeczą, ale najprzyjemniejszy jest kontakt z Wami. Prawdę mówiąc, z tego czerpię największą przyjemność i najwięcej energii. Dziękuję wszystkim, że mnie wspieracie, że piszecie do mnie, że komentujecie podcasty, filmiki. To daje mi bardzo, bardzo dużo Mam już wielu przyjaciół, niektórych poznałem osobiście nie tylko przez internet, ale wielu z Was znam tylko przez internet. Jednak to trwa, to trwa to już tak wiele lat i tak długo że i na tyle często się komunikujemy, że mam wrażenie jakbym znał Was osobiście. To bardzo wspaniałe uczucie. Coś niezwykle ważnego dla mnie. Kochani, cieszę się, że przysyłacie do mnie nagrania, w których mówicie po polsku. Czasem mówicie, że nie było łatwo zrobić nagranie, że wstydziliście się, że to coś dziwnego mówić do mikrofonu. Musieliście się przemóc, musieliście pokonać strach, pokonać lęk. Ale potem, gdy już wysłaliście nagranie do mnie i gdy usłyszeliście swój głos w podcaście, to sprawia wam przyjemność i jednocześnie czujecie się silniejsi, czujecie się pewniejsi siebie. Tak jest. Jeśli pokonamy swój lęk i uda nam się osiągnąć to, co kiedyś wydawało się być może trudne, Wtedy czujemy się pewniej, wtedy czujemy się silniejsi. Na tym polega nauka, moim zdaniem. Na tym to polega. Tak jak wchodzenie po schodach. To jest tak jak wchodzenie po schodach na kolejne piętra. Czasami jest trudno, ale jeśli zrobimy ten wysiłek, to najczęściej okazuje się, że było warto Było warto włożyć dużo pracy Żeby wejść na kolejne piętro A im wyżej jesteśmy Tym ładniejsze widoki Tym lepiej wszystko widać I tym lepiej rozumiemy to co widzimy Bo patrzymy z góry Mamy szerszy obraz tego na co patrzymy ale patetycznie powiedziałem Tydzień temu dostałem list od Marii Maria albo Masza Tak zdrabnia się jej imię Masza mieszka w pięknym miejscu Na Ukrainie W mieście Chersoń. To jest miejsce, gdzie rzeka Dniepr Wpada do Morza Czarnego Gdy mówicie mi skąd jesteście Piszecie do mnie to często wchodzę na mapę Google i oglądam sobie, jak wygląda miejsce, gdzie mieszkacie. Hersoń leży w delcie Dniepru. Bardzo piękne, zielone miejsce. Nie będę zdradzał, o czym opowiedziała Masza. Posłuchajcie sami. Cześć, A Mam na imię Maria albo Masza. Jestem Ukrainką. А мешкам на Украине поудневои в Херсонию, а мы тут близько близко, море чарне і и Азовское. Любим свой край, мамы портморские жёстные, а летом собираем много арбузу, в мелону, ну, в и ну можем быть думни за сбору в виноград. А жабко ешь же над море, Нистете. Ale zatem często jestem nad Dnieprem. Rzeka ta daje mi siłę. Lubię patrzeć jak ona płynie. Już dawno temu chciałam zrobić to nagranie. Chcę Ci podziękować za taką wielką, wspaniałą pracę. Cóż, ja jestem studentką. Uczę się angielskiego i niemieckiego na uniwersytecie. Ale nie mogę tam iść, gdyż uczę się w domu, mam indywidualny plan zajęć. Bo trzy lata temu miałam wypadek, potrącił mnie samochód na przejściu dla pieszych, kiedy szłam rano na zajęcia. I od tego czasu moje życie bardzo się zmieniło. Teraz jeszcze nie chodzę sama, tylko się uczę chodzić. I polski mi w tym bardzo pomaga. A, zaczęłam uczyć się polskiego rok temu. A, z początku moja koleżanka uczyła mnie podstaw. A, ale to trwało tylko miesiąc. Dalej pojechała do innego miasta. Więc musiałam uczyć się sama. Oczywiście jeszcze bardzo źle czytałam, pisałam. Nie mogłam rozmawiać po polsku. Polaków w ogóle nie rozumiałam. Myślałam, że to koniec. Nie mogę dalej. Porzucam naukę języka polskiego. Ale później znalazłam twoje podcasty i zaczęłam słuchać. Nie mogłam uwierzyć, że rozumiem wszystko. Słuchałam, kiedy ćwiczyłam, kiedy spacerowałam z mamą. Kiedy było mi ciężko, i to mi tak pomagało, bardzo, nawet, nawet zaczynam lepiej stawiać kroki, kiedy słyszę Twój głos. Jest on bardzo, bardzo przyjemny. No cóż, dlaczego właśnie polski? No nie wiem, no po prostu lubię obce języki i one odkrywają dla mnie szerokie możliwości. A Teraz. Mogę towarzyszyć z Polakami. Mam tam przyjaciół i lubię ich. A, czytam polską literaturę, słucham polskie radio. A, czasami nawet próbuję pisać wiersze po polsku. A, niestety nie słyszałam wszystkie twoje podcasty, a, ale ostatnio słuchałam o historii Ukrainy, gdzie jest nagranie Niemca Niklasa. I chciałabym zapytać, czy nie chce on mi pomóc z niemieckim. Byłabym bardzo mu wdzięczna. Nie mam z kim rozmawiać, więc nie używam tego języka. I dlatego właśnie słabo go znam. Mogę pomóc z z polskimi dźwiękami. I będziemy ćwiczyć razem. No i ostatnie. Uczę się języków obcych i słucham różnych rady. Mam i swoją metodę, jeśli można tak powiedzieć. <głosł> Nazywał ona się a, słuchanie i paralelne, no, czyli jednocześnie czytanie. A, może taka już istnieje, nie wiem. <głosł> Ale opowiem o tym, jak to mi pomaga. Kiedy nauczyłam się lepiej czytać i rozumieć po polsku, Spróbowałam czytać różne polskie książki w taki sposób. Słuchałam audycji po polsku, a jednocześnie śledziłam tekst po ukraińsku. A trenuję się w rozumieniu ze słuchu i uczę się nowych słów. Można zrobić odwrót, słuchać po ukraińsku lub w swoim ojczystym języku, a czytać po polsku. A tak ćwiczymy wzrokową pamięć. Ta metoda będzie bardziej wygodna dla Słowian, bo polski jest słowiańskim językiem i polskie słowa często są podobne do ukraińskich, rosyjskich lub beloruskich słów, ale każdy może spróbować. Mam nadzieję, że pomoże. W taki sposób przeczytałam niektóre nowele Henryka Sienkiewicza i powieści Stanisława Lema. A teraz mogę o wiele lepiej czytać i rozmawiać, gdyż znam dużo więcej słów. Myślę no, że to wszystko na dziś. Przepraszam, że moje nagranie jest takie długie. I przepraszam za błędy. A Piotrze, dziękuję ślicznie jeszcze raz za Twoją pracę. Naprawdę masz talent. Jesteś miłym człowiekiem i fajnym nauczycielem. A, a wszystkim, życiem wszystkim uczącym się polskiego, powodzenia i sukcesu w nauce języka. Do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa. Dziękuję, dziękuję Masza. Życzę Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Wiem, że się nie poddasz. Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że znowu będziesz samodzielnie chodzić. Tego Ci życzę. Z całego serca Opowiadasz o metodzie słuchania I czytania jednocześnie Ale mówisz o tym, że słuchasz Po polsku jednocześnie Czytając po ukraińsku Prawdę mówiąc, trochę zaskakuje mnie ta metoda Wydaje mi się, że to nie jest takie łatwe Dlaczego tak myślę? Już wyjaśniam Nasz mózg nie potrafi myśleć w dwóch językach jednocześnie. Kiedy słyszysz tekst w jednym języku i czytasz w innym języku, to mózg wybiera to, co jest łatwiejsze, czyli wybiera wersję w twoim języku, w języku, który znasz lepiej. To się dzieje podświadomie. Nawet nie myślimy o tym. Dlatego o wiele lepiej, tak mi się wydaje, jest mieć nagranie i tekst w tym samym języku. Jeśli to jest zbyt trudne, to lepiej najpierw przetłumaczyć, yy, zrobić tłumaczenie na język, który znasz. Jeśli nie ma tego tłumaczenia, to można to zrobić w Google. Yy, będą błędy, ale to nic nie szkodzi. Chodzi o to, żeby zrozumieć treść. Kiedy to przeczytasz, to później jest o wiele łatwiej zrozumieć oryginalne nagranie. Wtedy słuchasz i czytasz to samo po polsku. Jeśli uczysz się polskiego, oczywiście. Masz nagranie i tekst w tym samym języku. Widzisz, jak są napisane słowa, łatwiej je rozpoznasz w nagraniu, łatwiej wszystko zrozumiesz. Potem można dodać jeszcze kolejny etap Słuchanie, ale bez patrzenia w tekst Samo słuchanie W życiu nie ma napisów Jeśli rozmawiasz z kimś na ulicy To nie możesz włączyć napisów Przynajmniej na razie Bo technologia naprawdę wszystko zmienia I być może w niedalekiej przyszłości Nie trzeba będzie uczyć się języków Zobaczymy jak to będzie ale myślę, że nawet jeśli coś takiego nastąpi, powstaną automatyczne systemy tłumaczące, to i tak zawsze będzie wiele osób, wielu ludzi, którzy po prostu lubią uczyć się języków. Zatem ja proponuję Wam właśnie w taki sposób słuchać podcastów. Jeśli nie rozumiecie tego, co mówię, to czytajcie jednocześnie słuchając Podcastów, A potem posłuchajcie podcastu jeszcze raz Tym razem już bez patrzenia w tekst Wiele osób pisze do mnie Piotr, ale ja rozumiem wszystko, kiedy ty mówisz Ale nie rozumiem ludzi na ulicy Na to też znalazłem rozwiązanie Musicie słuchać też innych osób Moje podcasty to jakby pomost Między tym, co jest na kursach, w szkołach a prawdziwym życiem. Ale przygotowałem dla was klub VIP, w którym znajdziecie nagrania z filmów, z seriali, w których ludzie, aktorzy mówią tak, jak mówi się na co dzień, tak, jak mówi się na ulicy. A ja wyjaśniam dla was wszystko. Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie do klubu VIP. Tam znajdziecie to o czym mówi Masza. Fragment filmu i wyjaśnienie. Tekst po polsku. Możecie słuchać i czytać jednocześnie. Dobrze, ale wróćmy jeszcze do nagrania od Maszy. Masza uczy się również języka niemieckiego. Jeśli chcecie zrobić wymianę językową z Maszą, to piszcie do mnie albo piszcie na naszej grupie na Facebooku. Chętnie pomogę przy przekazaniu kontaktów. Wiadomo, nie zawsze chcemy podawać swoje adresy e-mail publicznie, bo potem przychodzi mnóstwo spamu. Jeśli chcecie, możecie napisać do mnie, a ja przekażę Maszy kontakt do Was. Kto zna dobrze niemiecki i chce rozmawiać z Maszą albo pisać do niej, to proszę Kontakt przekażę Maszy, wasz e-mail. Na koniec muszę jeszcze pogratulować ci, Masza. Świetnie mówisz po polsku, bardzo dobrze, bardzo wyraźnie, płynnie, bardzo fajnie. Dziękuję bardzo za nagranie i życzę ci powodzenia. Trzymam kciuki za ciebie, pozdrawiam bardzo serdecznie. Kochani, a teraz pora przejść do kolejnej części dzisiejszego podcastu Dziś opowiem wam o człowieku, który miał marzenie Można powiedzieć, marzenie trochę utopijne, nierealne Ten człowiek chciał, żeby nie było religii, żeby nie było wojen Żeby nie było prywatnej własności, żeby nie było państw Wyobraź sobie, że nie ma nieba To proste, gdy spróbujesz Nie ma piekła pod nami Nad nami tylko niebo Wyobraź sobie wszystkich ludzi Żyjących po dziś dzień Wyobraź sobie, że nie ma krajów Nie jest to trudne Nie ma powodu do zabijania Lub poświęcania życia i religii również Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących w pokoju Może powiesz, że jestem marzycielem Lecz nie jestem jedynym Mam nadzieję, że pewnego dnia do nas dołączysz I świat stanie się jednością Wyobraź sobie, że nie ma majątków Jestem ciekaw, czy możesz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 Na pewno rozpoznaliście muzykę i słowa piosenki Imagine, czyli po polsku Wyobraź sobie Oczywiście dziś opowiem wam o Johnie Lenonie, który był propagatorem Pacyfizmu, ruchu społecznego Potępiającego wojny Ten człowiek propagował ideę pacyfizmu Szczególnie pod koniec swojego życia Niestety Krótkiego życia. John Lennon został zamordowany, gdy miał tylko 40 lat. Jest to człowiek niezwykle ważny dla kultury XX wieku, a może raczej dla kontrkultury, bo tak można nazwać rewolucyjne zmiany w kulturze, w których John Lennon brał udział. John urodził się w 1940 roku. Jest z tego samego pokolenia, w którym urodził się mój tato. Jest jednak pewna różnica. Oczywiście John Lennon nie urodził się w Polsce. Urodził się w Wielkiej Brytanii, a dokładnie w Liverpoolu. Mamy czas wojny, wielu mężczyzn ginie na wojnie i wiele dzieci zostaje sierotami albo półsierotami. Wiele dzieci traci swoich ojców Podczas wojny Nie pamiętają swoich ojców Wychowują się Bez ojców Taki los Spotkał Johna Lennona I taki sam los Spotkał Paula McCartneya O ile dobrze wiem Ojciec Johna nie zginął na wojnie Wziął rozwód Z matką Johna A mama znalazła innego mężczyznę w efekcie John był wychowywany przez swoją ciotkę. Można powiedzieć, że był porzucony przez swoich rodziców. Wyobraźcie sobie wielu młodych chłopaków, nastolatków, wychowywanych bez ojców. To było pokolenie zbuntowanych chłopaków. Trochę odrzuconych, trochę na uboczu, mieszkających w biednej dzielnicy Liverpoolu. Liverpool w Anglii i Hamburg w Niemczech to dwa ważne miasta w tym czasie. W latach 50. to dwa porty, do których nie tylko przypływały towary, ale również nowe idee i nowa muzyka ze Stanów Zjednoczonych. W latach 50. najpierw w Stanach Zjednoczonych, a za moment w Europie Zachodniej zaczyna się rewolucja kulturalna. Mówię w Europie Zachodniej, bo Europa Wschodnia była skutecznie izolowana od kapitalistycznych ruchów. W tym czasie nie mówiło się tutaj o zgniłym kapitalizmie. Do nas, do krajów socjalistycznych ta rewolucja dojdzie później i będzie miała trochę inny przebieg. Może będzie jeszcze okazja o tym opowiedzieć. Tym razem skupmy się na Zachodzie. W latach 50. powstaje rock and roll, połączenie czarnej muzyki bluesowej, gospel z amerykańskim folkiem i country music. Rock and roll przypływa na statkach do Hamburga i do Liverpoolu. Rock and roll to nie tylko muzyka, to coś znacznie więcej. To rodzaj myślenia, to sposób na życie, to nowe myślenie. Rozpoczyna się nowa kultura Coś, czego jeszcze nigdy nie było Kultura dla nastolatków Wcześniej coś takiego nie istniało Albo byłeś dzieckiem i oglądałeś bajki dla dzieci, kreskówki Walta Disneya Albo byłeś dorosły i rozpoczynałeś pracę Zakładałeś rodzinę Nie było nic pomiędzy Dla ludzi w wieku Między 14 a 25 lat nie było żadnego miejsca. Rock and roll zmienił to. To było coś dla tych ludzi. Rock and roll zapoczątkował zmiany bardzo głębokie. To było uderzenie w społeczność protestancką, w purytańską społeczność. Dlatego muzycy i propagatorzy tej nowej muzyki często byli potępiani, byli prześladowani. Jednak tego nie dało się zatrzymać. To była zmiana, która zmieniła życie młodych ludzi. Pamiętacie, że w Europie Zachodniej w latach 50. i 60. Było bardzo dużo żołnierzy amerykańskich. To oni właśnie przywieźli tutaj nową muzykę. Hamburg i Liverpool to były dwa porty, do których przypływały statki z amerykańskim wojskiem. Młodzież oczywiście zaczyna słuchać i zaczyna naśladować, zaczyna grać na gitarach. Tak zaczyna się kontrkultura albo underground, kultura alternatywna. John Lennon jest pod wielkim wpływem nowej muzyki. Na swojej drodze spotyka Paula McCartneya, również sierotę zakochanego w nowej muzyce. Paul był niezwykle Utalentowany muzycznie Razem z George'em Harrisonem i Ringo Starem Zakładają zespół The Beatles The Beatles staną się jedną z najważniejszych Jeśli nie najważniejszą grupą muzyczną tej epoki Ponieważ nie tylko potrafili przekazać To co działo się w kontrkulturze tych czasów Ale zmieniali się wraz z nią Przekształcali swój styl w miarę zmian kontrkultury. The Beatles potrafili przechodzić z jednej epoki do drugiej. Zaczynają w epoce rock and rock'n'roll'a i przechodzą do epoki psychodelii. Potrafią dać swój głos, gdy młodzież poprzez muzykę wyraża swoje zdanie polityczne. W latach 60. rozwija się fala ruchów społecznych negujących, kontestujących rzeczywistość społeczną i polityczną Obok ruchów feministycznych i walki o prawa dla Afroamerykanów pojawił się ruch hipisowski Rewolucja seksualna Rozpoczynają się protesty antywojenne Młodzi ludzie są przeciwko zbrojeniom jądrowym. Nie chcą wojny w Wietnamie. Symbol, ikona pacyfizmu jest coraz bardziej rozpoznawalny na świecie. Coraz więcej młodych ludzi jest przeciwko interwencji amerykańskiej w Wietnamie. To już nie są setki, to nie są tysiące, to są miliony ludzi w Stanach i Europie Zachodniej Mówi się, że kontrkultura zaczęła się gdy piosenka A Hard Day's Night doszła do pierwszego miejsca list przebojów a kończy się gdy podpisany został akt pokojowy między Henry Kissingerem i Lee Dak Chao, chyba tak się wymawia to nazwisko wietnamskie Akt pokojowy kończący wojnę w Wietnamie. Między tymi dwoma punktami miała miejsce kontrkultura. Cały ten ruch. Protesty. W 1964 roku The Beatles, po, po polsku często mówimy Beatlesi. Tak jest łatwiej dla nas. Będę tak mówił dalej. Beatlesi podbijają Amerykę. Rozpoczyna się inwazja brytyjska W Stanach John Lennon poznaje Boba Dylana I to spotkanie, ta znajomość Wywiera wielki wpływ na Johna Lennona John Lennon zaczyna przywiązywać Większą rolę do słów Do przekazu Do tego co transmituje przez swoje piosenki Beatlesi Stają się coraz bardziej koncepcyjni, głębsi W tym czasie geniusz Lenona Geniusz polityczny, filozoficzny Ten geniusz zaczyna wybuchać Teksty stają się ważne Teksty piosenek mają teraz swoje głębokie znaczenie To zaczyna się jeszcze razem z Beatlesami A później rozwija się w, w karierze solowej Lenona w tym czasie Lenon zaczyna zastanawiać się nad tym, co znaczy być normalnym. Co jest normalne w społeczeństwie. Kontrkultura szuka innej normalności, innej rzeczywistości. Szuka się rozszerzenia wolności. Jesteś wolny. Nie musisz robić wszystkiego tak, jak robili to twoi rodzice. Jest wiele możliwości, nie tylko jedna. Świat można odbierać na różne sposoby. Każdy z tych sposobów jest dobry. Nie można dyskryminować ludzi za to, że myślą inaczej. W tym rozumieniu, w tym sensie jest piosenka, która rozpoczyna epokę psychodeli. Piosenka, która pokazuje dwa światy, dwie możliwości. Neguje koncepcję tego, że ktoś jest normalny, a inny jest nienormalny. Pokazuje dwie inne możliwości patrzenia na świat. Ta piosenka to Strawberry Fields Forever Pozwól, że zabiorę Cię ze sobą, ponieważ idę na truskawkowe pola Nic nie jest realne i nie ma się czym przejmować Truskawkowe pola na zawsze Życie jest łatwiejsze z zamkniętymi oczami Nieporozumienie to wszystko co widzisz Coraz ciężej jest być kimś Ale wszystko się jakoś ułoży Nie ma to dla mnie większego znaczenia Pozwól, że zabiorę Cię ze sobą Bo idę na truskawkowe pola Nic nie jest prawdziwe I nie ma się czym przejmować Truskawkowe pola na zawsze Truskawkowe pola na zawsze ta piosenka mówi o tym, że świat można widzieć przynajmniej na dwa sposoby. Pozwól mi być na truskawkowym polu na zawsze i niczym się nie martwić. Życie jest łatwiejsze, jeśli masz zamknięte oczy i nie chcesz zrozumieć tego, co widzisz. Beatlesi zmieniają się. Zaczynają w epoce rock rolla prostej zabawy, przyjemności, ale z biegiem czasu zmieniają się. Teksty stają się głębsze, czasami surrealistyczne. Razem z nimi jest mnóstwo innych zespołów. Oni są tylko czubkiem góry lodowej i pozostali tak ważni, bo potrafili zmieniać się razem ze zmianami kontrkultury. Piosenkarze Przekształcają się powoli w ideologów Bob Dylan i John Lennon Stają się bardzo ważni Oni są wzorem dla młodzieży Oni są idolami Pokazują jak żyć Pokazują, że istnieją inne możliwości W tym czasie młodzi ludzie Zaczynają się interesować innymi światami Kultura zachodnia przestaje ich interesować Zaczyna ich inspirować wschód Indie Zaczynają ich inspirować Substancje psychoaktywne Te substancje dają możliwość Łączenia się z inną rzeczywistością Rozpoczynają się zmiany Na poziomie kultury, muzyki Odbioru rzeczywistości, ekologii to wszystko bierze się między innymi z fascynacji młodzieży zachodniej, kulturą, kosmologią hinduską. Świat zachodni otwiera się na wschód. Powstaje fuzja, mieszanka obu światów. W tym czasie powstaje jedna z największych, najważniejszych płyt dla muzyki rockowej. Jest rok 1967. Rok bardzo ważny Nie tylko dlatego, że 7 stycznia rodzę się ja Nie, nie o tym myślałem 1 czerwca wychodzi jeden z najważniejszych albumów w historii roka Sgt. Paper Lonely Hearts Club Band Od tego momentu rozpoczyna się Nowa epoka w muzyce rockowej Na tym albumie na tej płycie znajdziecie piosenkę Lucy in the Sky with Diamonds. Wyobraź sobie siebie w łódce na rzece Z mandarynkowymi drzewami i marmoladowymi niebami Ktoś Cię woła, Ty odpowiadasz dość powoli Dziewczyna z kalejdoskopowymi oczami Celofanowe kwiaty z żółci i zieleni Górują nad twoją głową Szukaj dziewczyny ze słońcem w oczach I już jej nie ma Lucy na niebie z diamentami Podążaj za nią do mostu koło fontanny Gdzie ludzie koniki na biegunach Jedzą ciasta z pianki każdy się uśmiecha, gdy dryfujesz między kwiatami, które urosły tak niesamowicie wysoko. Taksówki zrobione z gazet pojawiają się na brzegu, czekają, by zabrać cię daleko. Wdrap się na tylne siedzenie z głową w chmurach i już cię nie ma. Lucy na niebie z diamentami. Lucy na niebie z diamentami podobno powstała po tym, jak mały synek Johna Przyniósł mu rysunek, na którym była jego koleżanka Lucy Na niebie wśród diamentów Julian pokazuje ojcu rysunek Kim ona jest? pyta John To jest Lucy na niebie wśród diamentów Powstaje jeden z pierwszych utworów psychodelicznych Później tą drogą pójdą m.in. The George w Stanach i Pink Floyd w Europie. John miał syna z Cynthią, ale prawie nie, przebywa, nie przebywał z nimi ani ze swoją żoną, ani ze swoim synem. John był dzieckiem porzuconym i także porzuca swoje dziecko. Później. Gdy będzie miał swojego drugiego syna z Yoko ono, Nie będzie chciał powtórzyć tego błędu Zatem powstaje piosenka Lucy in the sky with diamonds Pierwsze litery słów tego tytułu to LSD To rodzi wiele problemów W tym samym czasie w San Francisco mamy lato miłości Ruch hipisowski rośnie i staje się niezwykle ważny w kulturze Dochodzi do tego, że hipisi Odłączają się od społeczeństwa I żyją jakby w świecie równoległym Tworzą swoje komuny Hipisi to ludzie, którzy są przeciwni życiu w społeczeństwie Takim, jakie znali ich rodzice Hipisi, dzieci kwiaty Nie chcą tak żyć. Jeśli jedziesz do San Francisco, to upewnij się, że masz kwiaty we włosach. Śpiewał Scott McKenzie. San Francisco stało się centrum ruchu hipisowskiego. Młodzi ludzie uciekają ze społeczeństwa, które uważają za fałszywe, i jadą do San Francisco. Hipisów nie interesuje konsumpcyjny styl życia. Szukają szczęścia gdzie indziej. Często niestety wspomagając się narkotykami. Hipisi, cała kontrkultura kwestionuje demokrację. Kwestionuje cały styl życia poprzedniego pokolenia. Kwestionują zachodni styl życia jako jedyną możliwość. Szukają innych możliwości. Szukają innego stylu życia. Szukają Różnorodności Wszystko to prowadzi do ogromnych Protestów antynuklearnych I antywojennych Każdy z Beatlesów miał W tym czasie inny punkt widzenia na życie George Harrison Interesował się mistyczną stroną życia Interesował się Indiami Kulturą hinduską Paul McCartney Interesował się bardziej popową stroną muzyki. John Lennon interesował się przekazem, tym, co można przekazać przez muzykę. Lennon chciał przekazać przez muzykę idee pokojowe. W rezultacie każdy z nich poszedł w swoją stronę. Zespół The Beatles przestał istnieć. Są ludzie, którzy mówią, że to przez nową miłość Johna, Joko Ono, wszystko jedno, nie ma znaczenia. W każdym razie Beatlesi przestają grać razem. Beatlesi otworzyli drzwi do muzyki rockowej. W tym czasie powstaje Led Zeppelin, Deep Purple, Jet Tull, The Who, Pink Floyd. Zespoły, które na zawsze pozostają w historii zatem Beatlesi nie mogą już być dłużej razem. Harrison idzie w stronę mistycyzmu, McCartney w stronę popu, a Lennon w stronę polityki. John i Yoko biorą ślub. Wspólnie zaczynają organizować happeningi. John chciał wykorzystać swoją popularność, aby propagować ideę pacyfizmu. Do historii przeszedł tydzień w łóżku. John i Yoko Spędzili tydzień nie wychodząc z łóżka Urządzili konferencję prasową W jednym z hoteli w Amsterdamie Przyjmowali dziennikarzy Cały czas przebywając w łóżku I przekonując do doprowadzenia Do ogólnoświatowego pokoju Do zakończenia wojen Jesteśmy w epoce dzieci kwiatów W epoce pacyfistów Kwiaty we włosach są symbolem walki przeciw wojnie w Wietnamie. Wojna w Wietnamie w tym czasie staje się niezwykle okrutna. Rząd Stanów Zjednoczonych ma coraz mniej argumentów, aby dalej prowadzić wojnę. Studenci w Stanach pytają, co Amerykanie robią w Wietnamie. Rozpoczynają się manifestacje. Rozpoczyna się niezależne dziennikarstwo, dziennikarze pokazują obrazy z wojny, pokazują zabitych cywilów, zabite dzieci, zabitych starców w Wietnamie. Gdy zaczynają docierać te wiadomości do społeczeństwa, gdy zaczynają docierać zdjęcia dzieci spalonych przez bomby z napalmem, protesty zaczynają się Zaostrzać Studenci idą pod biały dom I codziennie wieczorem Pytają prezydenta Johnsona Hej, hej, hey, LBJ Ile dzieci dziś zabiłeś? Hej, hey, hey, LBJ How many kids you killed today? Johnson przegrywa wybory Nixon obiecuje, że zakończy wojnę Dlatego wygrywa wybory ale zamiast tego jeszcze bardziej rozwija działania wojenne. Sprawy zaczynają robić się naprawdę poważne. Coraz bardziej społeczeństwo amerykańskie jest przeciw wojnie. Milion osób idzie do Waszyngtonu prosić o pokój. W tym czasie Lennon jest w tym ruchu. On jest jedną z najważniejszych twarzy tego ruchu. Weterani wojenni dołączają do pacyfistów. Opowiadają o tym, co widzieli O tym, co przeżyli podczas wojny Dziś nie zobaczycie już weteranów Na ekranie telewizorów Dziś nie zobaczycie Ciał zabitych osób To zabronione Politycy są teraz Dużo sprytniejsi Niż wtedy Odrobili swoją lekcję Nauczyli się Czego nie wolno pokazywać Ruch antywojenny robi się naprawdę silny Wspierani przez wolną prasę To wtedy powstaje dziennikarstwo śledcze Wtedy powstaje dziennikarstwo krytykujące rządy Pamiętajcie o tym, że Wietnamczycy nie wywołali wojny Przeciwko Stanom Zjednoczonym Amerykanie sami wkroczyli do Wietnamu Wkroczyli jako doradcy dla Francuzów ale potem w 1965 wszystko się zmieniło. Zatem społeczeństwo amerykańskie nie rozumie tego konfliktu, nie rozumie dlaczego to się dzieje, dlaczego giną Amerykanie, dlaczego giną Wietnamczycy. Wielu ludzi, wielu aktywistów jest przeciwko wojnie. W tym John Lennon, który w tym czasie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, Zresztą nie tylko Lennon, wielu muzyków, artystów było przeciwko wojnie. Powstaje festiwal muzyczny w Woodstock, gdzie słyszymy mnóstwo piosenek antywojennych. To manifest młodzieży, manifest pacyfistów. Make love, not war. Czyń miłość, nie wojnę. Właśnie w tym czasie powstała piosenka Give Peace a Chance, Daj szansę pokojowi Lenon prosi Daj szansę pokojowi Wszystko co mówimy To dajcie szansę pokojowi Lenon walczy o pokój Przez muzykę, przez swoje piosenki Przez happeningi Wykorzystuje te same media informacyjne Które wykorzystuje rząd Wykorzystuje swoją popularność Jako muzyk do działań Antywojennych Jest jedną z osób, które dziś Postrzegamy jako Wojownika o pokój Na świecie W czasie, gdy wojna robi się coraz bardziej Tragiczna, ginie 3 miliony Wietnamczyków John Lennon mówi Wszystko o co proszę To dajcie szansę pokojowi Tylko tyle w końcu, po wielu latach, wojna w Wietnamie kończy się w 1975 roku. Lennon ma trudny okres w swoim życiu. Pije alkohol, bawi się. W październiku, dokładnie w dniu urodzin Johna, rodzi się syn Johno, Johna i Joko, Shin Lennon. John Lennon przerywa działalność polityczną i oddaje się życiu rodzinnemu. Nie chce stracić dzieciństwa swojego drugiego syna. Tak jak to było z jego poprzednim dzieckiem. Nie wszystko układało się różowo. John nie nagrywał piosenek, popadł w depresję. Dopiero w 1980 roku nagrał kolejny album Double Fantasy. Gdy już wszystko wydawało się... Zaczynać układać Nadchodzi 8 grudnia Wieczorem Pod domem Czeka na Johna jego fan Mark Chapman Prosi o autograf na płycie Double Fantasy A potem Pięć razy strzela do muzyka Który umiera Tego samego dnia, kilka godzin wcześniej, John Lennon udzielił ostatniego w swoim życiu wywiadu. Powiedział Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. Nasze życie razem jest takie cenne. Dorośliśmy. Dorośliśmy i chociaż nasza miłość wciąż jest wyjątkowa, Wykorzystajmy tę szansę i odlećmy gdzieś daleko, sami. Minęło tyle czasu, odkąd mieliśmy go dla siebie, lecz nikt nie jest winny. Wiem, że to czas przemija tak prędko, ale gdy znów Cię zobaczę, kochanie, to będzie tak, jakbyśmy znowu się zakochali. To będzie tak, jakbyśmy zaczynali od nowa. Każdego dnia się kochaliśmy. Dlaczego nie mielibyśmy kochać siebie teraz łatwo, przyjemnie? To czas by rozwinąć skrzydła i odlecieć Nie pozwólmy aby kolejny dzień tak po prostu przeminął w skarbie To będzie tak jakbyśmy zaczynali od nowa Od nowa Dlaczego by nie wyjechać we dwoje Wybrać się na przejażdżkę daleko, daleko stąd Będziemy wtedy sami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 Tak smutno kończy się opowieść o Johnie Lennonie, człowieku, który szukał pokoju, szukał miłości, ale spotkała go śmierć. Śmierć bezsensowna, okrutna. W Warszawie jest ulica Johna Lennona. Ciekawa sprawa, ostatnio wiele ulic w Warszawie zmienia swoje nazwy. Zostaje wprowadzona w życie w życie ustawa dekomunizacyjna Zostają zmienione nazwy ulic Najczęściej są to nazwiska osób Które kojarzyć się mogą z komunistami Chciałem wam powiedzieć, że na zebraniu W tej sprawie padła propozycja Zmiany nazwy ulicy Johna Lennona Ktoś uznał, że piosenka Imagine To manifest komunistyczny I dlatego John Lennon nie może być Wspominany w Polsce Nie może mieć swojej ulicy Na szczęście ludzie się opamiętali na szczęście, ta, na szczęście ta propozycja upadła I John Lennon nadal będzie patronem ulicy Która znajduje się obok parku ujazdowskiego w Warszawie Kochani, czekam z niecierpliwością na nagrania od was, czekam z niecierpliwością na komentarze, na listy, na wiadomości od was. Dziękuję wam za to, że jesteście, dziękuję, że słuchacie, że piszecie do mnie. Bez was to wszystko nie miałoby sensu, po prostu, zwyczajnie, nie miałoby sensu. Zatem to wszystko na dziś, musimy się już rozstać. Mam nadzieję, że nie na długo i wkrótce. Znów się spotkamy. Dziękuję za dziś, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, ściskam, maszę bardzo mocno, życzę Ci zdrowia. Trzymajcie się wszyscy zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Pa pa! To był podcast Realpolish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.